najdostojniejszy i umiłowany Prymasie Polski, drodzy bracia, arcybiskupie poznański, biskupi gnieźnieńskiej prymasowskiej metropolii, czcigodni gość, pozdrawiam w was Pasterza, cały lud Boży, żyjący na mojej ojczystej ziemi, pozdrawiam kapłanów. Rodziny zakonne Braci i siostry Pozdrawiam Świeckich Wszystkich Pozdrawiam Polskę Polskę ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat. Pozdrawiam Polskę wprowadzoną w tajemnicę życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania. Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców. W jego Wspólnocie I jedności hierarchicznej Z następcą Świętego Piotra Pozdrawiam Kościół w Polsce Który Od początku Prowadzą święci Biskupi I męczennicy Wojciech I Stanisław Zjednoczeni u boku królowej Polski, Jasnogórskiej Pani. Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzył wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać je ze stolicą świętego Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę córkę księcia czeskiego Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego poddanych. A wraz z tym zaczęli przybywać do ojczyzny misjonarze pochodzący z różnych narodów, z Irlandii, z Italii, z Niemiec, jak święty biskup męczennik Bruno z Kwerfurtu, jak święty Oton w pamięci kościoła na ziemi Bolesławów utrwalił się najwymowniej święty Wojciech. Więty Wojciech, syn i pasterz, pobratymczego czego narodu czeskiego. Znane są jego dzieje na stolicy biskupiej w Pradze, jego pielgrzymowania do Rzymu. Nade wszystko jednak znana i droga nam jest gościna na dworze gnieźnieńskim Bolesława, która miała go przygotować do ostatniej podróży misyjnej na północ. W pobliżu Bałtyku, w stronę Gdańska, ten biskup Wygnaniec, ten niestrudzony misjonarz, stał się owym ziarnem, które wpadłszy w ziemię Musi obumrzeć, aby wiele przynieść owocu Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi Przypieczętowało w sposób szczególny chrzest Jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie Męczeńskie zwłoki apostoła biskupa Wojciecha Legły u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi I dlatego dobrze, że widzę tutaj przed oczyma ten napis Ten napis w siostrzanym języku, w języku świętego ojciecha, pamiętuj odcze na swe czeskie dzieci. Niegdyś te bliskie sobie słowiańskie języki brzmiały jeszcze podobniej. Historia językoznawstwa wykazuje to, jak rosły ze wspólnego pnia, ze wspólnego pnia słowiańszczyzny, ze wspólnego pnia chrześcijaństwa, z pnia Wojciechowek, Pamiętuj odcze na swe czeskie dzieci. Nie może ten papież, który nosi w sobie spuściznę Wojciechową zapomnieć tych dzieci, I nie możemy my wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy nosimy w sobie to samo Wojciechowe dziedzictwo, zapomnieć tych naszych braci. Za niedługo skończy się tutaj w Gnieźnie nawiedzenie ikony. Obraz Pani Jasnogórski, obraz Matki w szczególny sposób wyraża jej obecność w tajemnicy Chrystusa i Kościoła żyjącego od tylu wieków na ziemi polskiej i na ziemiach ludów pobratymczych. Ten obraz, który od dwudziestu przeszło lat nawiedza poszczególne diecezje, parafie, Wspólnoty na naszej ojczystej ziemi za niedługo kończy swą peregrynację w prymasowskim gnieźnie i przechodzi na jasną górę, aby rozpocząć nawiedzenie w diecezji częstochowskiej Umiłowany księże prymasie, drodzy bracia i siostry, jest moją ogromną radością, że ten etap mojego pielgrzymowania mogę odbyć poniekąd wspólnie z Maryją. Że wspólnie z nią mogę znaleźć się na tym wielkim szlaku dziejów, którym tylokrotnie wędrowałem. Od gniezna do Krakowa poprzez jasną górę, od świętego Wojciecha do świętego Stanisława, poprzez Boga Rodzice, Dziewice, Bogiem Sławioną Maryję. Szlak naszych duchowych dzień, na których wchodzą wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają na zachodzie, jak i ci, co mieszkają na wschodzie, jak też ci, co mieszkają poza Polską. różnych narodów na tylu kontynentach ufam, że mnie słyszą Ufam, drodzy bracia, że nas słyszą Ufam, że mnie słyszą Trudno by mi było pomyśleć Żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie ucho W jakimkolwiek zakątku globu Nie mogło usłyszeć Słowa papieża, Polaka i Słowianina Moi drodzy, ufam, że nas słyszą, ufam, że mnie słyszą, żyjemy przecież w epoce tak zdecydowanie zadeklarowanej wolności wymiany, wymiany informacji, Wymiany dóbr kultury. A przecież my tutaj sięgamy do samego korzenia tych dóbr.